Tekstem. Ewangelii według świętego Marka, który mówi o Dniu Sądu. Ja nie wiem, czy Państwo dobrze widzą. Widzimy. Marek 13. Marek 13, wersety 24-32. Państwo z całą pewnością pamiętacie. Trzynasty rozdział z Ewangelii według świętego Marka e, wyróżnia się z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względu na swoje umiejscowienie w całej Ewangelii. Ponieważ jest to ostatnie y, przemówienie Jezusa w, przed Jego męką. A więc jest to tekst, którym Jezus zamyka swoją publiczną działalność. Choćby z tego względu jest to tekst bardzo znaczący. Pewien rodzaj testamentu, który Jezus pozostawia szerokiemu gronu swoich odbiorców. Mowa ta adresowana jest bowiem nie tylko do wąskiego kręgu wybranych przez Niego i powołanych uczniów, ale do szerokiego grona odbiorców. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest specyfika mowy eschatologicznej Jezusa na tle Ewangelii według Świętego Marka. Pan Jezus u Świętego Marka nie jest mówcą. Opowiada przypowieści, prowadzi dyskusje czasem mające charakter sporu, ale długie e, wystąpienia publiczne, osnute wokół jednego tematu, e, nie są jego specjalnością w Ewangelii według świętego Marka. Co innego, w Ewangelii według Świętego Mateusza. Pewien rys Jezusa mówcy odnajdujemy w Ewangelii według Świętego Łukasza. Ale Marek to zupełnie inny sposób przedstawienia Jezusa nauczającego. Pamiętamy, że u Świętego Mateusza mamy na przykład kazanie na górze. Święty Łukasz. Posiada w swojej Ewangelii analogiczny tekst. Co prawda Jezus przemawia nie na górze, ale na równinie, ale wypowiada część z tych słów, które pojawiają się w mowie mateuszowej umiejscowionej na górze. Natomiast u Marka próżno byśmy takiego materiału szukali. To, żeby zilustrować tezę, że Ewangelia według św. Marka od mów dłuższych e, tekstów wypowiadanych że, że tak powiem w jedną stronę, bez e, odpowiedzi ze strony słuchaczy e, praktycznie nie ma. Więc są dwa istotne powody dla których ten trzynasty rozdział Markowej Ewangelii potraktować trzeba bardzo szczególnie. Ale te dwa powody zdają się być mniej znaczące w porównaniu z tematyką owej mowy. To, że jest określana jako mowa eschatologiczna, to bynajmniej nie jest przypadek. Ona rzeczywiście dotyczy tego, co ma się wydarzyć u kresu czasów I właśnie w tym kontekście pojawiają się słowa Jezusa o owym dniu lub godzinie. Dlatego w związku z tematem dzień, Sądu, wybraliśmy z Maciejem ten tekst jako przedmiot naszej refleksji. Mowa eschatologiczna należy do tych partii Ewangelii Synoptycznych, które występują u wszystkich trzech synoptyków, a więc zarówno u Mateusza, Marka, jak i Łukasza. Jeżeli jakiś materiał występuje u wszystkich trzech, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeśli będziemy szukać e, jego źródła, to dojdziemy do wniosku, że źródłem tym dla nas uchwytnym jest Ewangelia według świętego Marka. A więc pierwszym zapisem, który znamy, jest Ewangelia według świętego Marka. Jak wiemy, dyktafony zostały wynalezione po czasach ziemskiego życia Jezusa, a więc Marek nie dysponował nagraniem tego, co Jezus powiedział. Stoimy więc wobec pytania o to, czy mowa eschatologiczna jest zapisem jakiegoś zapamiętanego wystąpienia Jezusa, czy też jest ona efektem refleksji nad nauczaniem Jezusa? Próbą sformułowania takiego testamentu, który będzie pewną wytyczną dla wspólnoty Kościoła. Gdyby w grę wchodziła ta druga ewentualność, to nie mogłoby to nas e, dziwić ani szokować, ponieważ wiemy, że w historycznych dziełach powstających w tym samym czasie, co Ewangelię, mowy mają głównie ten e, cel, żeby w nich autor dzieła mógł przedstawić swoją interpretację, swoją wizję wydarzeń skomentować, użyczając głosu postaciom z epoki wydarzenia, które opowiada. Natomiast w przypadku ewangelistów przyjmowanie że mieli tak kreatywny stosunek do przedstawiania wypowiedzi postaci, zwłaszcza postaci Jezusa, nie może być przyjmowany jako pewny. Ponieważ zadanie, które realizowali ewangeliści nie, pojawiało, nie polegało na przedstawieniu nie tylko własnej interpretacji wydarzeń, ale też wzięli na siebie obowiązek utrwalenia i przekazania nauczania Jezusa, a więc nie mogli pozwolić sobie na zbyt daleko idącą kreatywność. Co nie znaczy, że pewnych elementów, które miały zachować sens wypowiedzi Jezusa, a czytelnikowi, do którego wprost się zwracali, ułatwić odbiór tekstu, unikali zupełnie. Zobaczymy, że kiedy zestawimy ze sobą trzech synoptyków, to zobaczymy, że każdy z nich, przynajmniej możemy to powiedzieć o Mateuszu i Łukaszu, bo nie mamy z czym porównać, Marka, ale Mateusz i Łukasz z całą pewnością starają się tak przedstawić materiał zaczerpnięty z Ewangelii Markowej, żeby zyskał on na jasności. Żeby był lepiej przyjmowany przez to audytorium, którego dla swoich tekstów się spodziewali. Zanim powrócimy do tekstów ewangelicznych, przyjrzyjmy się dwóm przynajmniej tekstom ze Starego Testamentu. Pierwszy z nich jest w pewnym sensie tekstem kluczowym dla zrozumienia całej misji Jezusa i jej kontekstu. Ponieważ sam Pan Jezus używa tego klucza, żeby opisać to, kim jest. Są to słowa które zamykają Księgę Proroka Malachiasza. Stanowią one odwołanie do postaci bardzo charakterystycznej, emblematycznej dla ruchu prorockiego w Izraelu. Nie mamy w Piśmie Świętym Księgi Proroka Eliasza ale postać proroka Eliasza, jego działalność bardziej niż przepowiadanie ma ogromne znaczenie zarówno w historii współczesnej Eliaszowi, jak i w późniejszej tradycji religijnej. Dlaczego Eliasz jest postacią tak kluczową, ponieważ jest przedstawiany jako ostatni prorok Jachwe w Królestwie Izraela. Samotnie stawia czoła setkom proroków Baala, dokonując nad nimi sądu. Cel Perechodnik, który ostatni etap swojego życia spędził w Otwocku, policjant getta żydowskiego, w zapiskach, które po sobie zostawił, wyraża zdziwienie. Jak to się stało, że tysiące Żydów, którzy wiedzieli, że ich najbliższą przyszłością jest śmierć, przyjmuje ze stolickim spokojem rozkazy od kilkuset strażników. Gdyby wszyscy zareagowali jednocześnie z tych przeznaczonych na śmierć, to strażnicy, zanim wystrzelaliby połowę, to druga połowa miała szansę uciec. Skąd ta bierność? I kiedy myślimy o postaci Eliasza, mordującego trzysetki proroków Baala, to też możemy sobie postawić pytanie, które będzie miało jeszcze ostrzejszy wydźwięk. Jak jeden człowiek, tak jak owce wrzeźli po kolei tych proroków, może wyrżnąć. Jak to. Jaka reguła może rządzić tą sceną? Ci prorocy, gdyby chcieli się bronić, to by się obronili. A czemu się nie bronią? Bo ich sprawa, sprawa, w imieniu której występowali, ich Bóg, to sprawa przegrana i Bóg przegrany. Ich zatrata została jakby zdecydowana nie w momencie, kiedy Eliasz wyciągnął w ich stronę miecz, ale w momencie, kiedy się okazało, że w konfrontacji Bogów stanęli po stronie Boga fałszywego. Pamiętamy, że w narracji o wyjściu pojawia się element sądu nad bogami Egiptu. Bóg nie tylko chce wyswobodzić swój lud, ale także chce pokazać poprzez ten akt wyzwolenia, że jego moc Jego panowanie stoi ponad możliwościami bogów Egiptu. Eliasz jest prorokiem sądu. Sądu sprawowanego w imieniu Boga prawdziwego, w imieniu Boga Jahwe sądu, który ma pokazać, że Bóg Jahwe, Bóg Izraela jest Bogiem jedynym. Ten sąd nie ma więc wymiaru politycznego. Ma wymiar teologiczny. Ma odpowiedzieć na pytanie, kto jest Bogiem, a kto nim nie jest. Ten rys sądu często nam umyka. Gotowiśmy bowiem sądzić, że na sądzie najważniejsi będziemy my sądzeni. Jest to zrozumiałe. Mamy powody, by interesować się własnym losem. Zgoda. Ale to nie może przysłonić nam fundamentalnej w Piśmie Świętym prawdy, że sąd w sensie teologicznym jest sądem Boga, który występuje nie tylko jako bezstronny sędzia wydający wyrok, ale przede wszystkim jako strona sądowa nasze przyzwyczajenia dotyczące instytucji sądowych nie pozwalają na połączenie ze sobą tych dwóch ról procesowych. Powód to powód, a sędzia to sędzia. Nemo judex in causa propria. Nikt nie jest sędzią we własnej sprawie. Takie dziedzictwo sądowe, zostawiła nam prawna kultura Rzymu. Natomiast kultura prawna Bliskiego Wschodu była odmienna. Nie chodzi o to, żeby wejść w spór co do wyższości świąt, Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy albo odwrotnie. Żeby się zastanawiać, który system prawny jest lepszy. Ale powiedzmy to tak obrazowo, a myślę, ale myślę, że to będzie dobrze odzwierciedlało to, co, o co chodzi. Prorocy nie studiowali prawa rzymskiego. Jeżeli posługiwali się kategoriami prawnymi, to takimi, z którymi mieli do czynienia. A więc proces prowadził ten, kto pozywał kogoś, kto przeciw niemu zawinił a sędziowie mieli dopilnować, żeby procedury sądowe przebiegły w sposób prawidłowy. Bóg sędzia to Bóg pozywający przed Trybunał, wzywający do sporu sądowego tych, którzy wobec Niego zawinili. Natomiast przed procedurą sądową jest jeszcze możliwa mediacja, polubowne załatwienie sporu. Bo jeśli winowajca uzna swoją winę i potrzebę jej naprawienia, to procedura sądowa jest niepotrzebna. Prorok Eliasz występuje w tekście Malachiasza jako mediator, który ma doprowadzić do naprawy sytuacji, zanim zostaną wdrożone procedury procesowe. Jeżeli widzimy, że głównym problemem, który stawia prorok Malachiasz, jest naruszenie prawa nie w sferze kultu, ale w sferze relacji międzyludzkich, konkretnie rodzinnych, to znaczy, że sprawa, która obraziła Boga, to to, co się stało w tych relacjach rodzinnych. Ale nie to, że Eliasz przychodzi, żeby pogodzić ze sobą ojców i dzieci. Głównym bohaterem dnia sądu jest jak. Drugim prorokiem, którego warto w tym kontekście przywołać, jest prorok Joel. Początek czwartego rozdziału Joela, księgi Joela, jest zapowiedzią zbawienia, którą Bóg kieruje do Izraela. Odmiana jeńców Judy i Jeruzalem jest uzupełnieniem albo odwrotnie, jej uzupełnieniem jest Zgromadzenie narodów pod Jerozolimą, by tam Bóg odbył sąd nad narodami całej ziemi. Nie chcę powracać do tego, o czym mówił pan Maciej wcześniej, a więc nie chcę powracać do księgi Amosa, ale istotne jest, że sąd w tym tekście nie jest tylko sądem przeciwko Izraelowi, ale przeciwko narodom, Goim. Problemem, który prowadzi do wszczęcia procedury sądowej, jest to, co go im zrobi Izraelowi. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, Joela 4:13 jest e, cytowany w XIV rozdziale Apokalipsy w obrazie sądu jako żniwa i winobrania których dokonuje posłany przez Boga Angielos Choischiros, anioł mocny, mocarny. Ten sąd nad narodami i wybawienie dla Izraela nie są ze sobą e, rozdzielone. Dokonują się, można by powiedzieć, w, w tym samym czasie. Natomiast ci, których Bóg obdarza zbawieniem, i ci, których Bóg pozywa na sąd, są rozdzieleni. Popatrzmy na czternasty rozdział. Na czternasty werset. Dzień Pański w dolinie wyroku niż pad, to może być wyrok, a może być sąd. Słowo to, tak jak słowo greckie krisis może mieć różne znaczenia. Związane z tą procesową konfrontacją na różnych jej etapach. Od wszczęcia procedury sądowej aż po jej zakończenie sentencja czy egzekucję. Wykonanie wyroku. To nie zawsze yy, ułatwia na przykład przekład tych tekstów bo współczesny tłumacz musi się na coś zdecydować – czy sąd, czy wyrok, czy wyrok, czy skazanie. Natomiast jeśli chodzi o możliwości, którymi dysponowali autorzy zarówno hebrajsko, jak i greckojęzyczni, to one pozwalały na jednej płaszczyźnie zbierać różne sytuacje związane z sądem. W każdym razie procedura sądowa nie występuje samodzielnie, autonomicznie, jako realizacja pewnej abstrakcyjnej idei sprawiedliwości. Procedura sądowa występuje w kontekście, zbawienia jako konsekwencja odrzucenia drogi prowadzącej do zbawienia zwróćmy uwagę na ten drugi werset związany ze zgromadzeniem narodów on się nam jeszcze on się nam jeszcze przyda Ta wizja sądu, dnia sądu, którą widzimy w tekstach prorockich, zarówno u Malachiasza jak i u Joela. A więc w tekstach stosunkowo późnych to nie jest wizja która ma nas nastawić na jakiś konkretny przełomowy moment, ale ma nam pokazać, jaka jest natura sądu, czego sąd dotyczy i kogo dotyczy. Tak jak zbawienie nie ma charakteru takiego punktowego, ale jest pewnym stanem w relacjach między człowiekiem a Bogiem. Tak też analogicznie sytuacja sądu nie jest momentem, w którym Pan akurat oderwał się od rozwiązywania problemu globalnego ocieplenia żeby przez chwilę popatrzeć nam na ręce. To jest permanentny stan człowieka wobec Boga. Ciągle otwarte pytanie Adamie, gdzie jesteś? Czemu spożyłeś to, co zakazałem Ci, spożywać, I świadomość, że sąd, to nie kilkugodzinna rozprawa, ale sposób bycia człowieka przed Bogiem, jest nam bardzo potrzebna, żebyśmy we właściwy sposób odczytali tekst ewangeliczny, którym chcemy się zajmować. Pamiętamy ten tekst w całości, a teraz przyjrzyjmy mu się kawałkami, za to w zestawieniu z analogicznym tekstem z Ewangelii według świętego Mateusza. Mowa eschatologiczna u pozostałych synoptyków u Mateusza i Łukasza, jest usytuowana tak samo w planie całej Ewangelii, jak w Ewangelii Marka. Czyli jest to ostatnie publiczne przemówienie Jezusa. Oczywiście byłoby dobrze taką analizę przeprowadzić, nad, przeprowadzić dla całego rozdziału XIII równoległych, i, i równoległych tekstów Mateusza i Łukasza ale to by była sprawa dosyć czasochłonna, więc ograniczamy się do tej perykopy, która nas interesuje najbardziej. A i ona ma swoje, swoje komplikacje, więc... Jezus opisuje zjawiska astronomiczne. Przepraszam za to. To jest efekt, ewidentnie efekt mojego błędu. Mateusz się nie powtarza, ja się powtarzam. Po prostu roztargnienie przy, przy, przy e, przepisywaniu tego tekstu. Dla wzmocnienia. No, właśnie nie chcę, żeby efekt był mocniejszy niż być powinien, dlatego, <śmiech> dlatego informuję, że to nie, nie Mateusz posługuje się powtórzeniem, tylko przepisywać gapa. Zobaczmy e, liczbę mnogą na początku wersetu dwudziestego czwartego z 13 rozdziału Mark. Natomiast Mateusz od tej liczby mnogiej ucieka w ten sposób, że podejmuje materiał markowy na zasadzie po czasach prześladowań. Więc zamyka się faza e, zmagań tych, którzy dochowują wierności Bogu w warunkach doczesności. Przypomnijmy sobie proroka Eliasza, o którym mówiliśmy. Eliasz dopóki nie zostanie zabrany przez Boga do nieba jest prześladowany. Czasami tak, że żyć mu się odechcieli, że mówi, że już nie daje rady, że jest zbyt zmęczony ciągłym uciekaniem, ciągłym lękiem o własne życie. Ta faza prześladowań, które dotykają wspólnotę wierzących na Ziemi, dobiega końca, można by powiedzieć, że przez analogię do losu Eliasza jest to ten czas, kiedy rydwan ognisty czy wóz ma ich zabrać do nieba. Słońce, księżyc, gwiazdy. Trzy elementy nieba, które tracą swoją stabilność. Słońce przestaje świecić. Księżyc traci swój blask Gwiazdy spadają z firmamentu. Zmieniona sekwencja, ale te same elementy występują w Izajasza 13.10. A więc nie jest to scena, która byłaby efektem takiej czystej, czystej twórczości. To zaciemnienie świata, przewaga elementu ciemności nad różnymi e, źródłami światła, które człowiek zna ze swego doświadczenia, to obraz rzeczywistości ziemskiej, która oddala się od prawa Bożego. Ciemności kryją ziemię, ale nie jest to spowodowane psuciem się mechanizmu świata wyczerpywaniem się jego zasobów, tylko tym, że świat nie jest utrzymywany w istnieniu, ponieważ chwieje się jego fundament, relacja osobowa między Bogiem a człowiekiem. Taki jest kontekst proroctwa Izajasza, z którego ewidentnie mowa eschatologiczna w tym momencie czerpie. Ale jest to materiał, że tak powiem, czysto ilustracyjny. Ma on zobrazować nie tyle stan ekologii, ile stan ludzkich sumień. Powiedzielibyśmy, że jest to tło, na którym mają się pojawić, na którym ma się pojawić główna postać, tej sceny, z którą mamy do czynienia. Popatrzmy najpierw na Ewangelię według św. Marka. Przez chwilę wróćmy do tego, co było. Jeżeli wyobrazimy sobie niebo jako scenę, to na tej scenie gasną świat. I w tym kontekście, w mocy i chwale, na jaśniejących obłokach, ukazuje się syn człowieczy. A więc jest kontrast między kryjącą się w mroku ziemią a postacią Syna Człowieczego. Zobaczmy, że Mateusz rozbija tę wizję Syna Człowieczego u Marka bardzo prostą na dwa elementy. Znak Syna Człowieczego i samego Syna Człowieczego przychodzącego na obłok. Jeśli chodzi o tego Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach, to my go dobrze znamy, prawda? My pamiętamy, skąd on jest. Kojarzy się Państwu jakiś konkretny tekst, który by? Daniel. Daniel. Siódmy rozdział Daniela. Wizja sądowa. Ale przypomnijmy sobie te wizję. Przepraszam nie, nie ma slajdu z tym tekstem i to jest mój błąd, e, bo, może by się, bo może by się przydał. E, chyba, że zrobimy taki myk, bo, bo tekst nam się bo tekst nam się przyda e, o. Proszę to ja będę szukał tekstu, a Dzięki serdeczne. O, bo to się nam przyda jeszcze. Proszę? Yy, Ctrl Shift Plus. Ctrl Shift Plus. O, już, już odbywałem. O. No tak, ale żeby przesunąć, to ja jednak chyba sobie Ctrl Shift Plus. O, i tak widzimy prawda? Zobaczmy u Daniela główną postacią e, wizji jest Bóg określony tutaj jako przedwieczny czy starowieczny czy ten który się, jest od niepamiętnego czasu Natomiast Syn Człowieczy, przybywający do Przedwiecznego pojawia się w dalszym ciągu wizji jako postać, która otrzymuje panowanie, chwałę, władzę, Jemu służą wszystkie narody, jego królestwo nie ulegnie zagładzie, ale jest to postać funkcjonująca przy starowiecznym. Tron, atrybut sędziego zajmowany jest przez starowiecznego i on jest Ośrodkiem tego aktu sądowego. Syn Człowieczy pozostaje taką figurą pomocniczą. Natomiast kiedy przyglądamy się Ewangel Ewangelią, to widzimy tylko Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach z wielką chwałą i mocą. Nie mamy tego tła, który jest czymś dużo więcej niż tłem w księdze Daniela. Nie tła właśnie. Nie mamy tego punktu odniesienia dla władzy Syna Człowieczego, który występuje w księdze Daniela. Jak pamiętamy, autor Apokalipsy w pierwszym rozdziale poradził sobie w ten sposób, że Syna Człowieczego wyposaża w atrybuty przedwiecznego. Białą szatę, białe włosy, tron, a więc łączy w jednej postaci cechy obydwu postaci z proroctwa Daniela. W Ewangeliach mamy do czynienia z inną sytuacją. Występuje sam Syn Człowieczy, taki, jaki pojawia się w księdze Daniela. Ale zapamiętajmy to odniesienie do starowiecznego, bo ono będzie nam potrzebne dla zrozumienia końcówki perykop która interesuje nas najbardziej. Natomiast jeśli spojrzymy na Mateusza, co to jest znak Syna Człowieczego? Jak ten znak sobie wyobrazić? Do czego się ten znak Syna Człowieczego odnosi? Wydawać by się mogło, że to wtrącenie nieobecne u Marka, tak samo jak wzmianka o znaku Syna Człowieczego, nie ma jakiegoś objaśnienia. Ale popatrzmy na to. Znamy ten tekst. Jeden z częściej wykorzystywanych w Nowym Testamencie tekstów z Księgi Proroka Zachariasza. Kim jest ten, którego przebili w Księdze Zachariasza? Trudno nam powiedzieć. Materiał, z którego pochodzi ten werset, materiał, to materiał wizyjny, e, który nie ma jakichś prostych odniesień w skali 1 do 1 do rzeczywistości historycznej. O ile pierwszych osiem rozdziałów Księgi Zachariasza to są wizje osadzone w bardzo jasno określonym kontekście geograficznym i historycznym. Jerozolima, pierwsze lata panowania króla perskiego Dariusza. O tyle rozdziały 9.14, tak zwany Deuterozachariasz, to jest właściwie apokaliptyka, która takich... Jednoznacznych odniesień do, do wydarzeń historycznych nie ma. Natomiast postać tego, który jest przebity, stała się obrazem bardzo bliskim dla chrześcijan, którzy w ten sposób próbują zinterpretować śmierć Jezusa. Dlaczego ten tekst jest taki ważny? Nie tylko dlatego, że w Ewangelii według świętego Jana i zauważmy tylko tam, znajdujemy informację o przebiciu Boku Jezusa. Zresztą z aluzją do tego tekstu. Nawet te narracje ewangeliczne, które nie informują o przebiciu boku Jezusa, jak widzimy, robią użytek z tego e, e, tekstu e, z Księgi Zachariasza. Nie tyle samo przebicie ciała Jezusowego jest tutaj istotne. Ile ów płaszcz przebili, a teraz będą boleć nad tym, co się stało. Płakać. Jeruzalem zaczyna żałować jakiejś swojej zbrodni. Jest to płacz nawrócenia. Płacz płynący ze świadomości, co myśmy najlepszego zrobili. Nie do końca szczęśliwe jest to narzekać, bo to o ten właśnie płacz nawrócenia chodzi. Znak syna człowieczego nie jest wprost powiązany z jego męką. A więc, jeżeli w jakichś przedstawieniach ikonograficznych widzimy krzyż, który zapowiada moment przyjścia Jezusa sędziego, albo wręcz postać Jezusa sędziego z krzyżem w ręku, to jest to jakaś interpretacja tych słów z Ewangelii według Świętego Mateusza, która idzie już tak do, aż do aż do dosłowności. Ale pewne elementy tej dosłowności Ewangelia według świętego Mateusza zawiera. Jaką rolę pełni ów znak Syna Człowieczego, który wywołuje reakcję w postaci, postaci płaczu? Przypomnijmy sobie to, co mówiliśmy o roli Eliasza przy okazji Malachiasza 24-25. Znak ma być pewnym ekwiwalentem tego posłańca, który idzie przed sędzią, aby załatwić sprawę polubownie. Aby doprowadzić do pojednania, zanim sprawa stanie na ostrzu noży. Mateusz Ustawia więc perspektywę sądu w ten sposób, żeby pokazać, że ten sąd jest, można by powiedzieć, z założenia sądem zbawczym, bo już nastąpiła ta zbawcza refleksja, to opamiętanie się, to nawrócenie tego elementu optymizmu brakuje jeszcze w tekście Marka. Można by powiedzieć, że Mateusz idzie bardziej w stronę w stronę yy, soteriologicznej, zbawczej interpretacji sądu. Ale to nie jest taka popularnie rozumiana teologia Bożego Miłosierdzia. Łajzy jesteśmy, ale Pan Bóg się i tak nad nami zlituje. Nie jest ten bardzo istotny warunek autorefleksji, żalu, że się jest takim, jakim się jest w tych nie, nie najlepszych momentach. Kolejny element, którego brakuje w u Marka, jest obecny, u Mateusza. To jest trąba. My przywykliśmy do aniołów z trąba. Ta orkiestra anielska, która bardzo często jest dekoracją chórów muzycznych w kościołach, ale nie tylko. Występuje w innych elementach dekoracyjnych, jako rzeźby ołtarzowe, jako elementy polichromii na ścianach. No bo też no tak, no, maluje się anioła w kościele, bo co malować, przynajmniej krowę. No i coś temu aniołowi wypada w rękę dać, no, toż nie gazety. no, no to nie gazetę. No to trąbę Buch, ale te aniołki z trąbkami to takie są. Takie milusie są, takie słowo. No tak. Natomiast e, tutaj mamy anioła z trąbką sygnałówką. Takiego anioła, który gra dosyć głośno. Popatrzmy na ten kawałek z Księgi Powtórzonego prawa. Mówi on o zgromadzeniu Izraela spośród narodów. To zgromadzenie spośród narodów jest opisane jako powrót do ziemi, którą Bóg obiecał Ojcu. Jako odtworzenie przymierza, które zostało złamane i za które Izrael został ukarany. Spełniło się błogosławieństwo za zachowywanie prawa i przekleństwo za złamanie prawa. Spełnieniem przekleństwa był czas pobytu pośród narodów, pomiędzy które Bóg wypędził Izraela. Ale teraz skończyło się. To jest ten moment, kiedy więzień odsiedział swoje i otwierają mu się bramy więzień. I przypomnijmy sobie obraz z Księgi Joera, ten, któremu przyglądaliśmy się na początku. Do Jerozolimy powracają zarówno mieszkańcy Judy i Jerozolimy, jeńcy z Judy i Jerozolimy, jak i przychodzą wszystkie narody. A więc zgromadzenie w Jerozolimie i okolicach jest powszechne. Powrót w Księdze Powtórzonego Prawa. Rozdział 30. Proszę? Rozdział 30. Rozdział 30. Jest powrotem zbawczym. Wyłącznie zbawczym. Natomiast powrót w Księdze Joela jest powrotem o charakterze sądowym. Tam się dopiero rozstrzygnie. Jak to opowiada Herbert? Yy, zostaniemy podzieleni na zgrzytających zębami i śpiewających psami. U niego jest chyba odwrotna. Śpiewających psami i zgrzytających zębami. Popatrzmy, który, e, e, która wizja zgromadzenia jest obecna w Ewangeliach. Ta z powtórzonego prawa 30 czy ta z Jola 4? swoich wybranych. A więc jesteśmy bliżej yy, księgi powtórzonego prawa. A więc zgromadzenie jest równoznaczne zna ze zbawieniem. Teraz możemy powiedzieć, że jeżeli Mateusz uzupełnił swój tekst od to ten płacz na to nie wziął tego z kapelusza, tylko to uzupełnienie jest efektem medytacji, jest owocem zrozumienia tego, z jakiej wizji zgromadzenia swojego ludu korzysta Jezus. W mowie eschatologicznej, tak jak ją mamy u Marka. A teraz z tą trąbą. Popatrzmy, że ewangeliści, że ewangelista Mateusz nie jest jedynym, który z tej tropy korzystał, Bo mamy ją i w pierwszym do Tesaloniczan czwarty rozdział, i w pierwszym do Koryntian, piętnasty rozdział. Te dwa teksty, odnoszą się do y, Zmartwychwstania na końcu czasów I w Tesaloniczan 4 mamy jeszcze Archanioła z trąbą. On rzuca hasło, daje sygnał do Zmartwychwstania. Jeśli chodzi o 1 y, do Koryntian 15, to udział aniołów w scenie powszechnego zmartwychwstania nie jest y, uwzględniony. Być może dlatego, że nie z językiem religijnym judaizmu w dużej części chrześcijanom koryńskim którzy nie przeszli przez formację przy synagogach. Może trudniej byłoby wytłumaczyć, co tam te anioły robią, ale trąba jest, bo anioł to pojęcie teologiczne, nie każdy ogarnie, a trąba to trąba. Dotrze do każdego. Symbol uniwersalny, sygnał, którego nie sposób przespać, który i umarłego obudzi. Kiedyś u pewnego sklepikarza w okolicach Koloseu chciałem kupić budzik, bo notorycznie zasypiałem. I poprosiłem go o taki budzik, żeby, żeby umarłego postawił na nogi. On złapał z półki jakiś budzik, zademonstrował mi donośność tego urządzenia. No Ucieszyłem się jak młody pies łańcuchem. Wróciłem do domu, nastawiłem ten budzik, następnego dnia zaspałem. <głosy> budzik dzwonił jak opętany, tylko nie chodził. Więc myślę sobie, wezmę paragon, pójdę do dziada, niech albo mi wymieni, albo da pieniądze. I wtedy zdałem sobie spra sprawę z tego, że tak mnie zaga zagadał, że nie zdałem sobie sprawy, że nie dał mi paragonu. <głosy> no więc miałem ten budzik jako pomnik swojej głupoty jeszcze parę. E Dlatego do trąby potrzebny był anioł, żeby zdziewał. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o scenę przedstawioną w Ewangeliach, aniołowie z trąbą o głosie potężnym u Mateusza, czy sami aniołowie w Marka 13. Tak jak, tak jak u Memlinga w tym tryptyku są to Pamiętacie Państwo z Memlinga tego Anioła z, z Trąbą? Jedna z bardziej rzucających się w oczy postaci i, i, i Memling bierze to, bierze to stąd. Dużo detali czerpie z Apokalipsy. Ale akurat ten archanioł z trąbą, czy aniołowie z trąbami, bo są też mniejsze postacie aniołów wyposażonych w te instrumenty, no to, to właśnie od Mateusza 24-31. E, więc e, skąd się ta scena bierze w mowie eschatologicznej? Ona nie jest starotestamentowa. A jednocześnie jest obecna w różnych pismach Nowego Testamentu. I to jest jeden z tych momentów, kiedy widzimy, że wyobraźnia eschatologiczna wczesnego chrześcijaństwa była kształtowana nie tylko przez teksty biblijne, ale i przez literaturę apokryficzną. Współczesne Nowemu Testamentowi, albo niewiele starsze. Nie tyle Henoch, wczesna apokaliptyka judaistyczna, ile raczej Apokalipsa Barucha, Apokalipsa Ezdrasza, te późniejsze teksty apokaliptyczne, posługują się dokładnie tym samym imaginarium dotyczącym dnia sądu, z którym mamy do czynienia w mowie eschatologicznej. A więc jeżeli przyjmiemy, a wolno nam, nie wchodząc w długą diatrybę, możemy przyjąć, że Jezus w swoim nauczaniu posługuje się tymi obrazami sądu Bożego, to nie posługuje się czymś, co to nie przekazuje detali scenariusza eschatologicznego, nie to objawia. Posługuje się językiem, który jest w tym czasie w obiegu, który będzie zrozumiany. No, pan Jezus nie byłby sobą, gdyby nie strzelił jakiejś, jakiegoś obrazka. Figowiec który wraz z wiosną zaczyna pokrywać się liśćmi. Figowiec, czyli drzewo czuwające, taki pierwszy zwiastun nowego cyklu wegetacyjnego w przyrodzie Palestyny jest wykorzystany jako ilustracja znaków zapowiadających bliskość sądu. Znowu te sygna premonitoria, znaki poprzedzające sąd, które mają pokazać ludziom, że czas jest bliski. Ostatnia szansa na nawrócenie. My myk, ruszamy się. A więc znowu powracamy do tego znaku Syna Człowieczego powodującego nawrócenie. W obrazie gałązki drzewa figowego, obecne, obecne jest ta sama myśl teologiczna. Na spotkanie z Bogiem sędzią trzeba być gotowym, bo niedługo i można się przygotować, bo jeszcze jest czas. To jest te ostatnie pięć minut, które jeszcze można wykorzystać. Tylko trzeba patrzeć. Tak jak patrzymy na znaki, które daje nam przyroda. Tak jak rozglądamy się po świecie, który nas otacza, tak też musimy być uważni na te znaki, które daje nam Bóg. I tutaj mamy pewien tekst z kategorii kłopotliwych. Bo mamy... Genea. Pokolenie e, ludzi e, mniej więcej w tym samym kontekście historycznym przeżywających e, swoje e, życie. Ale to nie jest e, jedyny sposób, interpretacji tego słowa Genea, które jest użyte tutaj w Mateusza 24.34 i w Marka 13.30. Ponieważ pokolenie ma wyłącznie ten sens, o którym mówiłem wcześniej. Ludzi żyjących współcześnie sobie. Jak byli mali, to oglądało się Dobranockę z Wolkiem i Lolkiem, a jak byli już trochę więksi, to zaczęły wchodzić amerykańskie tasiemcowate seria. Tak? To, to nie jest jedyna interpretacja tego terminu i myślę, że mm, e, w, warto o tym pamiętać. Bo dla nas pokolenie ma wymiar wyłącznie horyzontalny. Natomiast e, termin ten i w grece i w hebrajskim może opisywać ludzi sobie współczesnych, ale oparty jest na czasowniku odpowiednio gnao rodzić, albo w hebrajskim jalad, o tym samym znaczeniu i może mieć sens wertykalny. Jedno no, my nie powiemy tu już pokolenie, ale jedna linia. To pokolenie Izraela. Tak? I właśnie dlatego mówi się o pokoleniach Izraela, chociaż to tak naprawdę są bardziej plemiona. Bo to nie jest 12 pokoleń w tym sensie, że było pierwsze pokolenie, tak jak u Hezjona, że pierwsze było złote, drugie było srebrne i tak schodziło to stopniowo na psy. Tylko, że te 12 tak zwanych pokoleń, to jest 12 Szczepów, czy, czy plemion, czy jak to nazwiemy. I to tak rozumiane pokolenie, to jest pewna wspólnota o wspólnym pochodzeniu. I wtedy akcent zdania pada nie na to pokolenie. Tylko inaczej musimy to zdanie czytać. Że zanim skończy się historia rodzaju ludzkiego, to wszystko się stanie. Te wszystkie znaki zapowiadające są się staną. Więc będą ostrzeżenia, będą wezwania do nawrócenia. Będzie szansa, czas na nawrócenie. W pewnym komentarzu możemy przeczytać że słowa Jezusa o tym, że to, co powiedział, na zawsze zachowa prawdziwość, stoją w bezpośrednim sąsiedztwie, w, słowami, w bezpośrednim kontekście słów, w których widać, jak bardzo się pomylił. Przy pewnej lekturze. Przy ciasnym Interpretowaniu tego terminu pokolenia. To można coś takiego wyczytać. Ale też i przy pewnej dozie złej woli. Chęci szukania powodów do niezrozumienia tekstu, a nie szukania w nim spójności. I to jest często problem z, problem interpretacyjny, czego my w tekście szukamy. Szukamy jego interpretacji, czy szukamy powodu, żeby ten tekst uznać za niewiążący. Czy to w sensie literackim, czy to w sensie etycznym, to już jest wtórna sprawa. Natomiast, jeżeli przyjmiemy zaproponowany przeze mnie sposób odczytania tych słów, to wtedy to zapewnienie Jezusa brzmi troszkę inaczej, ma troszkę inne znaczenie. Skupieni jesteśmy wtedy na przemijalności nieba i ziemi, na względności, czasowości ich istnień, która, która, co jest zgodne z tym obrazem ciemniejącego nieba na początku peryfopy, którą się zajmujemy. Natomiast na tym tle, tak jak postać Syna Człowieczego, odbija się kontrastem niewzruszoność słów Jezusa. No i teraz to, co Jezus mówi o owym dniu i godzinie, co było argumentem dla wielu interpretacji nieortodoksyjnych, że Jezus nie jest Bogiem, bo nie jest jak Bóg wszechwiedzący. Że istnieje różnica między Ojcem i Synem, bo Ojciec coś wie, a Syn czegoś nie wie. I teraz przypomnijmy sobie obraz z Daniela. Tak jak powiedziałem, jego wykorzystanie w w eschatologicznej, pomija osobę starowiecznego, czy przedwiecznego, po to, żeby ta osoba powróciła. Sędzia jest jeden. Tylko Bóg sądzi. Taki jest e, wydźwięk wypowiedzi Jezusa. Siebie, Syna Człowieczego, ukazuje jako realizatora pewnego planu, pewnego dzieła zbawczego, które ma swoją ostateczną i jedyną przyczynę w osobie Jego Ojca. Pokazuje siebie jako sługę Jakwe, który ma do wykonania swoją misję. Nie tylko tę misję ograniczoną narodzinami i śmiercią, ale także ma swoje miejsce w dziele zbawczym, którego ojciec dokonuje po zakończeniu czasu. On jako wykonawca planu ojca przedstawia też siebie jako tego, który ten plan przyjmuje, bierze do siebie. Jeżeli cała ta perykopa jest ześrodkowana na idei wezwania do nawrócenia, poddania się Bogu i Jego prawu, to nie chodzi tylko o ugięcie się przed Bogiem, który jest na tyle silny, że może zdemolować świat. To, co Jezus mówi o swojej roli w tym planie Bożym, którym jest sąd, pokazuje, że udział w tym sądzie jest znalezieniem sobie miejsca, do którego jesteśmy powołani w Bożym planie zbawienia. I nie jest ważne, kiedy Jezus jest synem ojca, posłusznym synem ojca, jest sługą Jahwe cały czas. A nie tylko wtedy, kiedy, kiedy patrzą, kiedy sprawdzają. I tak ukazując siebie, staje się jakby modelem owego nawrócenia do którego wezwaniem jest cała ta peryko, panie. Proszę Państwa, powiedziałbym, że jest to jeden z genialniejszych momentów w Ewangelii. Bo jak Jezus, który jest bez grzechu, może być dla nas przykładem nawrócenia? Wydaje się, że, że niemożliwe, prawda? Że tu musimy sobie radzić sami. Czego nas mógł nauczyć, to mógł miłosierdzia, przebaczenia, no ale nawrócenia nie, bo jak, skoro On był podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu. Gdyby nawrócenie było tylko odwróceniem się od grzechu, to rzeczywiście by tak było. Ale to, co Jezus pokazuje, to jest to, że nawrócenie się, to, które przynosi sąd, Zbawienia to nie jest odwrócenie się od grzechu. To jest zwrócenie się do tego planu Ojca. Do Jego zbawczej miłości. A to, to On może. To, to potrafi, tak? Na to Mu Jego kondycja pozwala. Żeby zwrócić się ku Ojcu całym sobą. Oddać się w całości realizacji planu zbawienia. Proszę Państwa... Ech. Jakby ktoś chciał prezentację, to w niej jest jeszcze analogiczne porównanie z Marka z Łukaszem. I myślę, że to będzie świetne ćwiczenie dla własnej lektury. Przeszliśmy razem taką synchroniczną lekturę Marek Mateusz. To już łatwo wam będzie zrobić podobną lekturę z synchroniczno Marka 13 i Łukasza 21 od wersetu 25, zaczynając. Bardzo serdecznie dziękuję.